To są informacje Polskiego Radia 24. Mądry i wyważony brakuje takich polityków w naszym kraju, mówią politolodzy po śmierci Andrzeja Olechowskiego. To się może skończyć publicznym linczem, przestrzega prokuratura. Chodzi o wpisy w internecie o sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Gwiazdy wsparły zbiórkę internautów. Na leczenie dzieci chorych na raka zebrano ponad 37 milionów złotych. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. Andrzej Olechowski był interesującym politykiem, trochę nieprzystającym do naszych czasów. Tak byłego szefa dyplomacji i byłego ministra finansów wspominał na naszej antenie politolog Wojciech Mościbrocki z Uniwersytetu WSB Merito. To znaczy wyważonym, dyplomatycznym, mądrym i spokojnie kompetentnym. O tak bym to powiedział. Niestety w naszej klasie politycznej dzisiaj to jest nie, to jest rzadkość, a właściwie to nie występuje, więc no cóż, szkoda. Jest to postać, która odcisnęła swoje piętno na historii III Rzeczypospolitej. Również inny politolog, profesor Kazimierz Kik, mówił, że Andrzej Olechowski był politykiem umiarkowanym w słowach, odczuciach i gestach. Jak dodał, takiego polityka Polacy pilnie potrzebują zdystansowanego od dawnych podziałów historyczno-ideologicznych. Andrzej Olechowski miał 78 lat. Są doniesienia o inicjatywach zmierzających do ustalenia tożsamości kierowcy, który śmiertelnie potrącił posła Łukasza Litewkę. Tak mówi prokurator Bart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 57-latek usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci posła Litewki. Decyzją sądu ma trafić do aresztu tymczasowego na trzy miesiące przeszło 37 milionów złotych. Udało się zebrać dla dzieci chorych na raka dzięki transmisji z udziałem gwiazd. Od tygodnia przekaz na żywo w sieci prowadzi influencer i tiktoker Łatwogang. Transmisja trwa w serwisie YouTube pod hasłem Słucham 9 dni disu na raka, żeby pomóc dzieciom z fundacji Cancer Fighters. To utwór nagrany z raperem Bedosem przez chorą na nowotwór 11-letnią Maję. Akcja przerosła moje oczekiwania. Przez znał YouTuber w rozmowie z TVP Info. Uważam, że zbierzemy około 200 do pół milionów złotych. Uważam, że taki jest potencjał tej transmisji. Uważałem, to, że to będzie wielki sukces, że dla dzieciaków pomożemy. To, co się stało, w ogóle jest czymś niesamowitym. Podczas transmisji pojawili się m.in. Doda oraz Robert Lewandowski. Popularne influencerki KASIX i My Fashion w geście Solidarności. Z chorymi dziećmi zgoliły włosy. Przedstawiciele irańskich władz opuścili Islamabad. W stolicy Pakistanu mieli spotkać się z wysłannikami Stanów Zjednoczonych. Takie informacje podaje m.in. katarska stacja Al Jazeera. Powołuje się na źródła we władzach Pakistanu. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Jak informują źródła pakistańskie, przed opuszczeniem Islamabadu szef irańskiej dyplomacji Abbas Arakci przedstawił ostateczną listę żądań dotyczących warunków zakończenia wojny z Izraelem i USA. Jej szczegółów nie ujawniono. Wcześniej informowano, że do Islamabadu udają się amerykańscy wysłannicy Steve Witkow i Jared Kushner. Irańskie źródła demetowały jednak informacje, jakoby miało dojść do bezpośrednich rozmów delegacji Iranu i Stanów Zjednoczonych. Nie jest jasne, jaki wpływ na proces pokojowy będzie miało opuszczenie Islamabadu przez Irańczyków. Waszyngton i Teheran od tygodni nie mogą dojść do porozumienia w dwóch kluczowych dla negocjacji kwestiach. Programu jądrowego oraz kontroli cieśniny Ormus. Amerykanie chcą wyprowadzenia z Iranu zasobów wzbogaconego uranu. Teheran chce rozwijać program jądrowy jak deklaruje w celach pokojowych. Irańczycy nie zgadzają się też na powrót do pełnej swobody żeglugi w cieśninie Ormus. Iran chce pobierać opłaty, które miałyby trafić na odbudowę kraju po wojnie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Na koniec przypomnienie zasad bezpieczeństwa przed majówką. Grillowanie i ogniska są dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych przez gminy albo miasta. Mówi aspirant sztabowa Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji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 Jutro załamanie pogody będzie znacznie chłodniej. Pojawią się opady. 6 stopni będzie na Podlasiu, około 10 w centrum do 14 na zachodzie kraju. Sporo słońca będzie w województwach zachodnich, a w innych regionach dużo chmur i spadnie deszcz. Na północnym wschodzie, wschodzie i w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. Nadal będzie dość mocno wiało. Wiatr będzie tak jak dzisiaj porywisty. Na wschodzie porywy do 80 km na godzinę. 6 minut po godzinie 19. Wieczór w Polskim Radiu 24. O zmianie klimatu już mówiliśmy, o zatruciu środowiska jeszcze nie i właśnie. Pół wieku temu w katowickich szopienicach wybuchła epidemia ołowicy wśród dzieci. Ponad 5 tysięcy dzieci zatrutych, 600 rodzin wysiedlonych. Ale czy ktoś poniósł jakąkolwiek odpowiedzialność za to, co się tam wydarzyło? Ta historia to nie tylko opowieść o odwodze lekarek, które uratowały tysiące dzieci. Doktor Jolanty Wadowskiej-Król, pielęgniarki Wiesławy Wilczek i profesor Bożeny Hager-Małeckiej. To przede wszystkim dramat ludzi, którzy do dziś żyją ze skutkami zatrucia. Choroby, przedwczesne zgony, zniszczone kariery, a najgorsze... A najgorsze to, że ten system był tak skonstruowany, by wyegzekwowanie odszkodowań było prawie niemożliwe. A po latach okazało się, że problem wcale się nie skończył. Okazuje się, że Polska wciąż jest największym emitentem ołowiu w Unii Europejskiej. Historia, która trwa w dalszym ciągu. Radio Podcast nie jest prawdą, że wszyscy mamy równe szanse w dniu urodzin. Leczy się onkologicznie, jak to mówię, od czasu do czasu mi coś gdzieś wycinają. Wszyscy twierdzą, że tam jest już czysto, że oni tam przywieźli ziemi, że to jest wszystko przykryte, ale tam dzieci nie widziała. System był tak skonstruowany, żeby wyegzekwowanie jakiejś należności było, było bardzo, bardzo trudne. Epidemia ołowicy wśród dzieci wybuchła w katowickiej dzielnicy Szopienice ponad pół wieku temu, ale niezdiagnozowane zatrucia ołowiem zapewne miały tu miejsce przez poprzednie 100 lat, od początku hutnictwa ołowiu w tej lokalizacji. Bo to, że ołów z huty wpływa nie tylko na zdrowie hutników, było tajemnicą Poliszynela. Arkadiusz Kałwa z Muzeum Hutnictwa Walcownia podzielił się ze mną dyżurną, miejscową anegdotą. Hutnicy często kombinowali, aby się wykręcić, aby udowodnić, że są zdrowi. Tak to w tamtych czasach po prostu wyglądało. I tutaj jest jedna taka opowieść, która gdzieś snuje się po Szopienicach. Jest to odpowiedź potwierdzona. Zresztą takich wypadków pewnie było dużo. Jeden z hutników y, oddał swój mocz do badania. No i wyszło, że jego organizm jest struty ołowiem, cztery krzyżyki, odstawka. No ale odstawka wiąże się z tym, że zarabia się mniej. W związku z tym... Y Poprosił o powtórne powtórzenie badania. Na następny dzień znowu przyniósł swój mocz. Okazało się, że mocz nadal ma cztery, wykazuje cztery krzyżyki, czyli całkowicie, całkowite zatrucie ołowie. Chutnik się oburzył, powiedział, że to jest niemożliwe, bo on przyniósł do badania moc swojego półtorecznego dziecka. A więc nie zaczęło się wcale w 1974 roku, ani nie skończyło w 75. A skutki zatrucia ołowiem, zarówno środowisko szopienic, jak i ludzie, którzy żyli w tym miejscu, odczuwają do dziś. No bo jeszcze wracają do tego zdrowia. No. Leczy się onkologicznie, jak to mówię, od czasu do czasu mi coś gdzieś wycinają. Bogu dziękuję, że, że, jak idzie do badania histopatologicznego, no to jest ulga, bo nic. Choć może to zabrzmieć okrutnie, Jolanta Ostrowska jest tym z ołowianych dzieci, które miały szczęście, by dożyć dorosłości i wieść względnie normalne życie. Czy ktoś poniósł odpowiedzialność za zrujnowane zdrowie ofiar katastrofy ekologicznej, która wydarzyła się w Szopienicach przed półwieczem? Czy wyciągnięto z niej wnioski? Jak dalej potoczyła się ta historia? Nazywam się Anna Kowalczyk i nie mam dla Państwa szczęśliwego zakończenia opowieści o ołowianych dzieciach, bo ta historia się nie skończyła. Ołowiane dzieci. Prawdziwa historia. Jeśli wydaje się Państwu, że po zdiagnozowaniu i wysłaniu na leczenie ponad 5 tysięcy dzieci zatrutych ołowiem oraz wyprowadzeniu z szopienic ponad 600 rodzin coś musiało się zmienić i ktoś na pewno poniósł zasłużoną karę za wywołanie tej katastrofy ekologicznej, to muszę Państwa rozczarować. Największe konsekwencje poniosły lekarki, które zapobiegły rozprzestrzenianiu się ołowicy. Już pod koniec 1975 roku Jolantę Wadowską-Król odsunięto od dalszych badań dzieci, a później udaremniono obronę jej doktoratu. Doktoratu, którego promotorką była profesor Bożena Hager-Małecka. Również Wiesława Wilczek. Przez długi czas nie doczekała się choćby pochwały i wkrótce po akcji ratowania szopienickich dzieci na zawsze odwiesiła pielęgniarski czepek. Zrezygnowałam z tej pracy, zmieniłam zawód i czemu? już do służby zdrowia nie wróciłam. Może pani chce pani powiedzieć, czemu? Czy nie? <śmiech> Ze względów finansowych. I zarobki w przychodni były bardzo małe, natomiast poszłam do biura, gdzie mi po prostu więcej zapłacono. Inna ważna bohaterka tej historii, profesor Bożena Hager-Małecka w 1976 roku została posłanką na Sejm. Co znamienne, bezpartyjną. Do końca swojej pracy parlamentarnej, na tyle na ile było to możliwe w realiach PRL-u, walczyła ona o stworzenie przepisów, które będą chronić środowisko przed skażeniem podobnym do tego, jakie widziała w Szopienicach. Tak o swoich staraniach mówiła w 1987 roku Polskiemu Radiu. My jako komisja w ciągu całej kadencji domagaliśmy się, ażeby doszło do nowelizacji czterech ustaw. Ochrona środowiska rok 80., ochrona przyrody 49., prawo geologiczne i prawo wodne z 74. I widzieliśmy w tym pakiet ustaw, które mają... No, Kompleksowo, kompleksowo uregulować i załatwić no, w sposób kompetentny i spójny całą sprawę. Dlatego, że zacznie funkcjonować jednak ochrona środowiska, w moim przekonaniu, po tej małej nowelizacji przez te półtora roku. Bo jestem przekonana, że to wszystko ulegnie zmianie, nie po dwóch latach czy półtora, w sposób bardziej racjonalny, efektywny i każdemu. Komu będzie zależało na ochronie swojego środowiska, dajemy w garść instrumenty, którym może się posługiwać i może to robić. No efekty ja widzę na przykład w tym, że po pierwsze nie będzie nikt sprowadzał do kraju odpadów z zagranicy, bo naraża się na więzienie długo, to jest ha. duża sprawa. Efekt następny, przecież mamy masę różnych drobnych rzeczy do załatwienia wokół siebie. Te społeczne straże ochrony środowiska, te straże także w zakładach pracy powinny przynieść efekt, no myślę, że bardzo szybki. Bo jednak tą słabą, bądź co bądź, państwową inspekcją czy kontrolą nie jesteśmy po pierwsze tego w stanie zrobić tak jak trzeba. To jednak potrzebny jest ogromny front ludzi dobrej woli, którzy będą o to walczyli. Ruchy ekologiczne po tej stronie żelaznej kurtyny zaczęły się rodzić dopiero po katastrofie w Czernobylu w 1986 roku. W 1989 jako przedstawicielka strony rządowej profesor Bożena Hagermałecka uczestniczyła w obradach okrągłego stołu w podzespole do spraw ekologii. Jolanta Wadowska-Król nadal leczyła i choć pod koniec 1975 roku odsunięto ją od sprawy ołowicy, ona nie zamierzała porzucić swoich pacjentów i ich rodzin. Co prawda wyprowadziła się z szopienic, ale w Dąbrówce Małej pracowała aż do emerytury, na którą przeszła w 2011 roku. Zwłaszcza, że ołowiane dzieci znów potrzebowały jej pomocy, tym razem w sprawach o odszkodowania należne z tytułu znacznego uszczerbku na zdrowiu, wspominała wnuczka lekarki, Małgorzata Król dopierała. Duża część dokumentacji była taką dokumentacją prywatnie prowadzoną przez babcię, którą ona przechowywała u siebie w domu, a w dokumentacji poradnianej co najwyżej były krzyżyki i, i to tyle. I na podstawie tych krzyżyków ono niczego nie dało się e, dojść, więc... E, tak naprawdę na zeznaniach babci opierały się te sprawy odszkodowań, więc z jej opowieści wiem, że ona w latach 80. bardzo często bywała na tych rozprawach i bardzo często zeznawała w sprawie swoich pacjentów z różnym skutkiem. Sprawy o odszkodowania były bardzo trudne. Nie tylko dlatego, że w dokumentacji medycznej nigdy nie padała diagnoza Ołowica, ale również dlatego, że ówczesne prawo było tak skonstruowane, żeby dochodzenie roszczeń od zakładów pracy było prawie niemożliwe. Kombinaty przemysłowe takie jak huta rozstrzygały bowiem wnioski o odszkodowania same, stając się ni mniej, ni więcej, a sędziami we własnej sprawie, mówił mi profesor Grzegorz Nacka, prawnik z Uniwersytetu Śląskiego. Zakładowa komisja rozjemcza, która de facto funkcjonuje przy zakładzie, decyduje o tym, jak i w, czy w ogóle i w jakiej wysokości będzie przyznane to świadczenie na rzecz tego pracownika. Natomiast, co najistotniejsze, artykuł 22 tej ustawy z 68 roku, on generalnie wyłączał inne możliwe drogi roszczeń, tak zwane roszczenia uzupełniające, więc to świadczenie, które otrzymywał ktoś na podstawie ustawy wypadkowej, konsumowało wszystko. W tej ustawie wypadkowej jest sformułowanie dotyczące nie tylko pracowników, ale ich rodzin. Więc system był tak skonstruowany, żeby wyegzekwowanie jakiejś należności było, było bardzo, bardzo trudne. Część spraw trafiła do sądów powszechnych, ale i tam pełnomocnicy huty niezmiennie podważali związek pomiędzy fatalnym stanem zdrowia dzieci, a nawet hutników, a działalnością kombinatu. Sprawy ciągnęły się latami, odszkodowania zjadała inflacja, co skutecznie zniechęciło większość uprawnionych do dochodzenia sprawiedliwości za doznaną krzywdę. Jednocześnie starano się, by nawet te korzystne dla poszkodowanych wyroki były wydawane dyskretnie, mówiła mi profesor Lucyna Sadzikowska, która badała dalsze losy ołowianych dzieci. Dotarłam do, do dokumentów, gdzie w 1986 roku już pracownicy na emeryturze domagają się odszkodowań od Huty i te odszkodowania otrzymali. Tylko dyskretnie to się wszystko odbywało najwyraźniej. No, nie było tych dokumentów, które się zachowały. Nie ma zbyt wiele, cztery przypadki oleśniemy, znaczy pięć. Czy było ich więcej, trudno powiedzieć. Natomiast też da się zauważyć pewną regułę, to znaczy pierwszy wniosek, odszkodowanie, wysokość tego odszkodowania jest najwyższa, najwyższa a, potem już coraz niższa. a później już coraz niższa. Tak? Już w 1983 roku dziennikarka ekspresu reporterów Helena Kowalik w reportażu Ołowica Atakuje pisała Gdzieś od roku 1978 huta zaczęła się zasłaniać paragrafem o przedawnieniu roszczeń i sąd musiał się wypowiedzieć, czy jest to argumentacja uzasadniona. Ostateczna odpowiedź brzmiała Termin minie w 1983 roku. Czy można uznać, że osoby poszkodowane przez hutę Choćby tylko te zdiagnozowane w połowie lat 70. przez dr Jolantę Wadowską-Król miały szansę na uczciwe rozpatrzenie swoich roszczeń? Raz jeszcze profesor Grzegorz Namcka. Tak naprawdę w 1990 roku, gdy zmienił się w naszym kraju ustrój, został uchylony wtedy już 40 artykuł tej ustawy wypadkowej z 75 roku, no i otwarła się droga co do tego, żeby móc uzyskać roszczenia uzupełniające. Termin przedawnienia to są trzy lata, więc jest uchwała odpowiednia Sądu Najwyższego z 1990 roku, która mówi, że to jest ten czas, żebyśmy mogli dochodzić. Takim granicznym terminem dla przedawnienia w przypadku tego typu roszczeń to jest lat 10, czyli 2000 ten rok tutaj by był. Wiele wskazuje na to, że droga do sprawiedliwości została wówczas zamknięta. Ale czy oznacza to, że niegdysiejszym ołowianym dzieciom nic się już od państwa nie należy? Ciężko powiedzieć, bo nie chciałbym przesądzać swoją wypowiedzią tego, że na jej podstawie ktoś zechce złożyć pozę. Natomiast tu jest cały czas ten sam problem. Problem związku przyczynowo-skutkowego i dowodów i dowodów i wykazania tego, że to, co się wtedy zdarzyło w latach 70. ma bezpośrednie przełożenie na to, co się wydarza, wydarza współcześnie, czyli to, jak ci ludzie żyją, jak ci ludzie funkcjonują. Myślę, że polscy prawnicy są bardzo dobrze wykształceni tak. i myślę, że, że wielu z nich podjęłoby się tego, żeby pomóc, pomóc tym, tym ludziom, bo prawo współczesne to jest prawo, które zupełnie inaczej wygląda. My mamy odpowiednie inspekcje, my mamy inspekcję sanitarną, my mamy instrumenty, które pozwalają tym inspekcjom w odpowiedni sposób działać w takiej sytuacjach. Ołowiane dzieci przed 50 laty nie mogły liczyć na wymiar sprawiedliwości. Skoro jednak do dziś ponoszą konsekwencje tamtego zatrucia, to dlaczego przez wszystkie te lata żadne instytucje nie interesowały się ich losem i nie starały się im pomóc? Nawet w wolnej Polsce obchodziły one jedynie Jolantę Wadowską Król. Lekarka szopienickich dzieci przez lata i nawet po przejściu na emeryturę nadal troszczyła się o losy swoich podopiecznych. Wielokrotnie interweniowała w ich sprawach, zeznawała na ich korzyść w procesach odszkodowania, wydzwaniała do urzędów, by tych najbardziej naznaczonych chorobą i niezdolnych do samodzielności uchronić przed nędzą. W 2021 roku wróciła do Szopienic, żeby sprawdzić po ponad czterech dekadach, jak mają się jej niegdysiejsi pacjenci i pacjentki. A nie mieli się dobrze. Mówiła mi profesor Lucyna Sadzikowska, która towarzyszyła dr Wadowskiej-Król w tych badaniach terenowych. Przede wszystkim myślę, że na bazie tych rozmów z tymi ludźmi wypływa wniosek po pierwsze taki, że te osoby w 90% nie mają absolutnie żadnej wiedzy na temat konsekwencji przybycia e, ołowicy w wieku dziecięcym. Są osoby, które podczas tych spotkań e, pokazywały nam narośla na kończynach. Opowiadały, że nie mogą spać, bo w nocy budzi ich ból kończyn. Opowiadały o różnych schorzeniach. Mówiły o tym, że idąc do lekarza pierwszego kontaktu rodzinnego, gdy mówią o ołowicy to, to nie jest to ze sobą w jakiś sposób łączone. No, pamiętam taką historię, którą bardzo często opowiadam, że jeden z braci, który miał największe stężenie w krwi w 1974, czyli tak zwane trzy krzyżyki, zmarł w Niemczech. I, i tam była taka sugestia, że, że niemieccy lekarze sugerowali, że w momencie, kiedy mama tego ołowika odbierała ciało, sugerowali, że gdyby wiedzieli, że ta osoba chorowała w dzieciństwie na ołowicę, to może łatwiej byłoby im dopasować obraz choroby do leczenia i dobrać skuteczniejsze leczenie. Jolanta Ostrowska też przez całe lata była leczona na choroby pozornie niezwiązane z ołowicą. Ona sama nie była pacjentką dr Wadowskiej-Król, ale na kartach choroby, które zachowała z dzieciństwa i które pokazała mi po latach, w rubryce Rozpoznanie, gdzie powinna być wpisana nazwa jednostki chorobowej, widnieje, tu cytat, mieszka w obrębie chuty metali nieżelaznych w Szopienicach. Choć diagnoza Ołowica i w jej przypadku nigdy nie została postawiona wprost, ona sama nie ma wątpliwości, że to zatrucie Ołowiem naznaczyło ją na resztę życia. Zdaję sobie sprawę, że tak, wpłynęło to na moją pracę, to znaczy ta utrata zdrowia, no to trzeba tak nazwać. Pracowałam w szkole specjalnej i w zespole szkolno-przedszkolnym dla dzieci niesłyszących, słabo słyszących. Ja z powodu tego bólu, nóg, rąk, kręgosłupa, wszystkiego, nie dałam rady pracować dłużej w przedszkolu, bo ze względu na to, że dzieci niesłyszące, więc to było twarzą w twarz, żeby nauczyć odczytywania mowy z ust, to ja musiałam no, na kolana, na, na kłócąco, na siedząco, na dywaniku, ale ja już nie byłam w stanie tego zrobić, pomimo że, że powiedzmy była młoda jeszcze. Później musiałam przejść na pół etatu, bo ja byłam co chwilę na zwolnieniu, bo, bo ja mam przypukliny w tam w pięciu miejscach w odcinku lędźwiowym. Jakie są zarobki w szkole to wiemy. Jak ja przeszłam na pół etatu, no to emeryturę jaką mam, no mam córkę, która jeszcze studiuje, wynajmuję mieszkanie w Krakowie. No ja no, nie, nie wystarczy, z mojej, mojej emerytury nie starczy, żeby je opłacić tam mieszkanie w Krakowie. Przykre też było i takie dziwne, ale wtedy myśmy nawet też tego nie brali pod uwagę, że, że z naszej klasy, że tam Gucio zmarł przed czterdziestką, że Krzysiu też zmarł przed czterdziestką, albo krótko, po czterdziesty. Jak podkreśla profesor Sadzikowska, pacjenci najbardziej zatruci ołowiem w dzieciństwie. Ci, przy których nazwiskach dr Jolanta Wadowska-Król postawiła trzy lub cztery krzyżyki, zwykle nie byli w stanie mówić we własnym imieniu, bo znajdowali się w fatalnej kondycji fizycznej lub intelektualnej, albo już nie żyli. Historia ołowianych dzieci jest jednak opowieścią nie tylko o ludziach, ale i o miejscu, w którym mieszkali, a niektórzy z nich mieszkają do dziś, bowiem również szopienice noszą blizny po tamtej tragedii. Najbardziej zagrożona część dzielnicy, osiedle Targowisko, zostało wyburzone w 1975 roku. Dzięki staraniom Jolanty Wadowskiej-Król i Bożeny Hager Małeckiej ponad 600 rodzin znalazło domy w innych częściach miasta. Ale niektórzy wrócili. Musieli wrócić, bo otrzymali tu przydział na mieszkanie. Tak jak Piotr Porada, który osiedlił się w bloku wybudowanym w latach 80. na hałdzie odpadów poprzemysłowych. Widziałam, gdzie mieszka pan Piotr. To dosłownie kilkaset metrów od miejsca, w którym dymiły kominy. Ja w trójkącie bremudzkim mieszkam, nie? Przy tej hucie, nie. Tu się urodził, tu wychował, a tu, tu mieszkał, nie? A chuta w środku, nie? Tak, tu ta Tu akurat jest osiedle. no. No ile to osiedle jest oddalone? 300 metrów? Bo to jest kwestia no, płotu to abyśmy policzyli, to, to 60 metrów. A, a w głąb, to niech to będzie dodatkowe 200. To e, ludzie, to co właśnie mówimy, my, e, człowiek chce żyć. Żyć, funkcjonować, młodzi chcą się rozwijać, kochać, zakładać rodziny, mieszkać i cieszyć życiem i pracować. Nie? I się nie to się zastanawiają nad tym, nie? Że, że szkodzę mojemu dziecku. Zapewne tak jak mnie nurtuje państwa pytanie, co się stało z hutą metali nieżelaznych. Ostatecznie została postawiona w stan likwidacji w 2008 roku, choć już 30 lat wcześniej rozpoczęto stopniowe zamykanie jej poszczególnych wydziałów. Jednak nie dlatego, że przez dekady powodowała w Szopienicach toksyczną degradację środowiska, Bynajmniej. Po prostu przestała się opłacać. Obszar dawnego targowiska zrekultywowano, wywożąc stamtąd tysiące ton skażonej ziemi. Dziś znajduje się tu elegancki, zadrzewiony skwer. Zdążyła go jeszcze zobaczyć Jolanta Wadowska-Król, która w 2021 została uhonorowana przez Uniwersytet Śląski, niemedyczny, doktoratem honoris causa. Po niemal 50 latach od tych zdarzeń i zaledwie dwa lata przed śmiercią doczekała się uznania swoich zasług. Ale do końca nie miała poczucia, że szopienice poradziły sobie z trującym dziedzictwem huty. Na, tych, na tym placu, gdzie była ulica Rzemieślnicza, zrobiono plac zabaw dla dzieci. Dla mnie największe głupstwo. Ja tam nie widziałam dzieci. Są drzewa pięknie, wszystko ładnie. Wszyscy twierdzą, że tam jest już czysto, że oni tam przywieźli ziemi, że to jest wszystko przykryte, ale tam dzieci nie widziałam. Kiedy ostatnio odwiedzałam Wiesławę Wilczek w jej katowickim mieszkaniu, mówiła mi o tym miejscu z podobnym niepokojem co dr Wadowska-Król. To znaczy, ja nie lubię tam jeździć już teraz. I nie mam właściwie przypadek, kiedy jadę tam i byłam mocno zaskoczona kiedy pierwszy raz po wielu, wielu latach przejechałam i zobaczyłam, że budynków nie ma, bo zostały wyburzone, że posadzono trawę, że e, posadzono drzewa, zasiano trawę. Ale najgorsze było to, że w tym miejscu zrobiono wielki plac zabaw dla dzieci, a w miejscu makarenki, gdzie były wyburzone domy, zrobiono wielki basen. No przecież tam jest ołów, i on będzie. Wprawdzie niby jakąś część ziemi, ileś tam metrów sześciennych wywieziono, ale w głębszych warstwach ziemi ten ołów jest i on ciągle będzie. Intuicja i tym razem nie zawiodła lekarki i pielęgniarki twardych dowodów na poparcie ich niepewności co do kondycji środowiska w Szopienicach dostarczyły najnowsze opublikowane w 2025 roku badania profesora Jerzego Cabały, geologa z Uniwersytetu Śląskiego. Jak mi opowiadał, jego zespół wreszcie przebadał obszar wokół dawnej huty, a wyniki tych badań są więcej niż niepokojące. Ja y, w badaniach naukowych Pozwoliłem sobie na pobranie ostatnich takich pięciu centymetrów, czyli tych najpłytszych, tej wierzchniej warstwy i z nich wyszły wysokie zawartości ołowiu, cynku i kadmu. Także obserwacje lokalnej flory pozwalają wnioskować, że metale ciężkie nadal są w ekosystemie szopienic bardzo obecne. Mówiła mi biolożka z Uniwersytetu Śląskiego, profesor Aleksandra Nadgórska-Socha. W przypadku szopienic jest taka roślina ruderalna towarzysząca człowiekowi, nazywa się lepnica rozdenta po łacinie silene vulgaris, którą w swoich pierwszych badaniach wykorzystywałam do monitorowania jakości środowiska właśnie między innymi w szopienicach. W różnej odległości od emitora były pobierane próbki gleby, jak również próbki roślin. Roślina ta jest metalofitem, czyli lubi metale, może w swoich tkankach bioakumulować duże ilości, przede wszystkim cynku, ale również ołowiu i kadmu. To jest też dość istotne, dlatego że właśnie przez to, że potrafi w tej części nadziemnej akumulować spore ilości tych metali ciężkich, no to też można by ją nasadzać gdzieś w innych rejonach, które byłyby też w podobny sposób zanieczyszczone. Ile miejsc takich jak szopienice mogło się znajdować na mapie Polski? Trudno powiedzieć, ale statystyki są zatrważające. Szacuje się, że tylko w latach 70. Polska Rzeczpospolita Ludowa emitowała blisko 7 tysięcy ton ołowiu do atmosfery rocznie. A jak jest dziś? Według raportu przygotowanego na zlecenie naszego Ministerstwa Klimatu i Środowiska w 2023 roku do atmosfery wyemitowano zaledwie 221 ton ołowiu. Spadek jest znaczący, ale nie ma się z czego cieszyć. Według statystyk przedstawionych przez Europejską Agencję Środowiska Polska w 2023 roku była największym emitentem ołowiu na całym kontynencie i odpowiadała za niemal 22% emisji tego metalu ciężkiego w całej Unii Europejskiej. Według profesora Jerzego Cabały, który, przypomnijmy, przebadał zaledwie najbardziej zewnętrzną warstwę gleby na terenach pochutniczych w Szopienicach, na tym obszarze największe zagrożenie stanowi obecnie nie tyle uwięziony w glebie ołów, co dużo bardziej od niego reaktywny kadm. Poziom zawartości kadmu jest wyższy znacznie w porównaniu do dopuszczalnych norm, a mogę o tym powiedzieć, ponieważ zrobiliśmy takie testy, jaka jest zdolność do rozpuszczenia jonów, takich metali, które przejdą do wód, organizmów żywych do środowiska. No i tu rzeczywiście wyszło dosyć wyraźnie, że ołów i cynk nie są w moim odczuciu tu groźne nawet z tych odpadów, bo bardzo niewielka część jest po prostu transferowana do środowiska. Natomiast ten poziom dla kadmu jest wielokrotnie większy, a kadmem aż tak mocno się nie zajmowano. Wiele zatem wskazuje na to, że historia ołowianych dzieci nie skończyła się ani w latach 70., ani 80., ani w wolnej Polsce. Poniekąd, trwa do dziś, mówił mi Michał Jędryka, autor książki Ołowiane dzieci. Przemilczana epidemia. Ja jestem przekonany, znaczy przekonany, widziałem to. Znaczy, kiedy miałem spotkanie autorskie w Szopienicach, naprawdę ja widziałem na podwórkach takie dzieciaki. Które idealnie nadawałyby się swoją powierzchownością, swoją posturą do gabinetu doktor Wadowskiej-Król dla dzieci chorych. Oczywiście ja nie wiem, czy te dzieci były chore, czy zdrowe. Ja mówię tylko o tym, że ja takie dzieci właśnie pamiętałem wtedy, więc może aż tak wiele się nie zmieniło. Długo zastanawiałam się, jak zakończyć tę opowieść, bo to nie jest prosta historia z happy endem. Wiele dzielnych i odważnych osób na czele z dr Jolantą Wadowską-Król, pielęgniarką Wiesławą Wilczek i profesor Bożeną Hager-Małecką uczyniło wszystko, co było w ich mocy, żeby nie tylko ocalić przed ołowicą tysiące szopienickich dzieci przed 50 laty, ale także zadbać o to, by taka tragedia już się nie powtórzyła. Niestety nie mogę Państwa uspokoić, że takie historie nie zdarzają się we współczesnej Polsce. Już po emisji pierwszych odcinków tego podcastu zaczęły się do mnie zgłaszać osoby, które również dziś, w 2026 roku, same toczą nierówną walkę z zakładami przemysłowymi, które zatruwają ich najbliższą okolicę. Osoby te ponoszą konsekwencje życia w miejscach, których przeważnie same nie wybrały i z których nie mogą się tak po prostu wyprowadzić. Wydaje mi się, że to jest największe kłamstwo, jakie można wmówić człowiekowi. Nie jest prawdą, że wszyscy mamy równe szanse w dniu urodzin, ponieważ wystarczy, że, że urodzimy się w miejscu, w którym się urodzimy i to już determinuje środowisko, determinuje to, jakie mamy szanse w dalszym życiu. Chciałabym, żeby słowa profesor Lucyny Sadzikowskiej odnosiły się jedynie do odległej przeszłości. Ale niestety nawet we współczesnej Polsce, w drugim ćwierćwieczu XXI stulecia, pozostają one boleśnie aktualne. Nazywam się Anna Kowalczyk, a to był piąty odcinek podcastu Ołowiane Dzieci. Prawdziwa Historia. Radio Podcast Minęła 1937. Komentarz! A my połączyliśmy się z panem Adamem Traczykiem, dyrektor More in Common Polska. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Tak sobie myślę, że w Polsce zaczynają się zdziać coraz bardziej dziwne rzeczy, czasami upodomniające nas do takich tak zwanych republik bananowych, bo styk polityki i biznesu no jest chyba bardzo zauważalny. Zonda krypto, politycy, e, instytucja użyteczności publicznej, jakim jest PKO. All, e, no i związane z tym wydarzenia, no, które nie dobrze wyglądają, no nawet związane z tym są media, media prywatne. No i myślę sobie tak, że to jest już chyba taki dzwonek alarmowy dla polskiej sceny politycznej, że coś jest nie tak. Faktycznie jakby to jest faktycznie bardzo nieciekawa historia pokazująca jak można się uwiarygadniać kupując wpływy polityczne zbliżając się do polityków w taki też optyczny sposób i dzięki temu w jaki sposób uwiarygadniając się też przed opinią publiczną i przede wszystkim no, odbiorcami i klientami którzy no, zostali po prostu oszukani. I to pokazuje też jak prosty jest ten mechanizm i jak niewiele trzeba żeby sobie przychylność polityków i części opinii publicznej po prostu ukupić. Ja tylko myślę sobie, dlaczego politycy brną w dalszym ciągu w tą sytuację. Bo odciąć się od tej sytuacji, wyjaśnić na czym to polegało. No, że były organizowane różne imprezy związane z politykami z znaczy pierwszych, no tych głównych stron gazet, najważniejszych stron gazet, że było to realizowane w czasie kampanii pani wyborczej, że partie polityczne czy fundacje związane z partiami bezpośrednio politycznymi no, korzystały pełnymi garściami z pieniędzy oferowanych i tak dalej. Te rzeczy wychodzą coraz, coraz liczniej i dlaczego politycy nie powiedzą tak, robiliśmy to, tak, pomyliliśmy się, a brną? No brną, no, bo nie chcą się przyznać do błędu i nie chcą przyznać się przede wszystkim do, tej, no, do tego braku ostrożności. Bo koniec końców to dzięki politykom ta instytucja Zonda Krypto została uwiarygodniona też w oczach opinii publicznej. To oni dali taką symboliczne przyzwolenie na funkcjonowanie też takiego biznesu. To oni w pewnym sensie promowali także kryptowaluty jako takie, które już same w sobie są, są no jak, jak mógł powiedział Jarosław Kaczyński, są, są przekrętem wprost, tak? A tutaj mieliśmy jednak też polityków bardzo bliskich prawej prawej strony sceny politycznej, którzy w otwarty sposób promowali kryptowalut. Już nie mówię o tej piramidzie finansowej, jaką okazała się też też zonda krypto, ale samą ideę także krypto, kry, kryptowalut. No i chyba troszeczkę ciężko się po prostu politykom przyznać, dlatego, że mamy tu realne straty. Dlatego, że nie jest to tylko symbol, nie jest to tylko anegdotka, tylko sporo ludzi straciło tutaj jak najbardziej realne, realne pieniądze i w jaki sposób politycy no Idąc też za zaparte, e, często też e, przedstawiając siebie też jako, jako ofiary, no chyba pan Piesiewicz, prezes MK, pko jest tutaj najlepszym, e, najlepszym przykładem e, i też chyba jedną z najbardziej można powiedzieć szemranych postaci też całej tej No ale nie wiem, e, czy pan wie, ale pan Piesiewicz zapowiedział, że występ będzie występował przeciwko Donaldowi Tuskowi i rządowi Donalda Tuska, bo przez rząd Donalda Tuska poniósł straty, stracił milion. To są słowa pana Piesiewicza na antenie z którejś z telewizji. No właśnie i to pokazuje też jak perfidne, perfidni potrafią być politycy, bo ja pana Piszewicza traktuję jako, jako polityka, to nie, jest tylko, to nie jest tylko działacz sportowy, ale to jest także, także, ta, ta, także polityk, jak najdalej co złe od nas, a nawet jak złapią cię za rękę, to mów, że to nie twoja, nie twoja ręka i przykład pana Piszewicza jest dokładnie, dokładnie taki. No a widzimy bardzo wyraźnie też, że niektórzy politycy wybierają e, milczenie w sprawie kryptowalut, jak chociażby Sławomir Męcen, przez długi czas no promujący też kryptowalut. Nagle okazał się być no, dużo, dużo mniej skorym do, do, do komentowania politykiem w tej sprawie. No i przede wszystkim problem także wizerunkowy dla obozu prezydenckiego i prawa no i sprawiedliwości. Chyba, przede, przede wszystkim dla prezydenta Nawrockiego, bo przecież prezydent Nawrocki bardzo e, przychylnie o kryptowalutach się wypowiadał e, w wielu wystąpieniach, e, które dotyczyły przede wszystkim zawetowania ustawy mającej regulować ten rynek, czy zabezpieczać y, Polaków y, działających na tym rynku. No właśnie, chyba to jest też największe, największa, można powiedzieć, wpadka też wizerunkowa prezydenta, e, bo, bo dotyczy też realnych strat, realnych ludzi. To już nie jest walka symboliczna, walka polityczna, walka o stołki. To nie są przepychanki też dla wielu z nas e, w jakiś sposób niezrozumiałe, jak chociażby wokół Trybunału Konstytucyjnego. O tym będziemy też, mamy... o tym też będziemy za chwilę rozmawiali, jeżeli pan A, Ale tutaj właśnie, tutaj właśnie mamy realne straty realnych ludzi, którzy zostali e, no, w jakiś sposób oszukani, a to, że ta inicjatywa, ta piramida finansowa przyczepiła się tak mocno do, do tej strony politycznej, została też przez nią uwiarygodniona, no bo trzeba powiedzieć, że Zonda Krypto była chociażby sponsorem konferencji SIPAC istotnego wydarzenia w czasie kampanii też prezydenckiej Karola, Karola Nawrockiego. No to widać, że, te, że ten styk nieuczciwego w tym wypadku biznesu i polityki jest w wielu wypadkach chyba jednak za mało przejrzysty, za, za, za małą też ostrożnością politycy do tego, do tego podchodzą albo wprost biorą na siebie to ryzyko, gdzie wchodzą w relacje no, z dość szemranym biznesem, jakby nie patrzeć. No sytuacja, jak to mówi prokuratura, jest rozwojowa. Zobaczymy. W każdym razie osoba zarządzająca z Monaku. <grypto> z zonda Krypto już podobno jest w Izraelu, a z Izraela nie ma możliwości przeprowadzenia jakiekolwiek działań prawnych, bo Izrael nie wydaje... Nikogo, kto ma izraelski paszport. No, zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Dobrze, to teraz przyjrzyjmy się BBN-owi. Sławomir Cęckiewicz zrezygnował ze stanowiska, opublikował na X-ie, i to też jest przedziwne, że poważny urzędnik państwowy na X-ie wyjaśnia powody swojego, swojego odejścia, a nie wydaje na przykład oświadczenia w polskich mediach. No, ale. Takie. Takie mamy zwyczaje widocznie w polityce dzisiaj. No i zastęp, zastępuje go generał Andrzej Kowalski z wykształcenia pedagog o dość dziwnej karierze oficerskiej, tak naprawdę, bo nigdy nie, był, nie służył w prawdziwym wojsku. No służył w służbach, ale też, też cała ta sprawa i to odejście też Sławomira Cęckiewicza i próba przedstawienia tego jako takiej, można powiedzieć, zwycięskiej porażki. Sławomir Cęckiewicz odchodzący trochę w glorii i chwale wygranej sprawy przed, przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, poruszenia, że tak powiem, trybików publikacji do, do raportu o likwidacji WSI, trochę na zasadzie takiej wypełniłem moją misję, mogę, mogę odejść, ale jednocześnie widzimy też bardzo bardzo wyraźnie, że okazuje się, że ten układ, który chciał stworzyć pan prezydent w swojej w swojej kancelarii i w pobocznych instytucjach okazał się być jednak dysfunkcjonalny i w jakiś sposób toksyczny. E, I nie, nie, nie, nie maksymalizujący też tych, e, tych, e, tych, tych, tych możliwości które e, konstytucyjnych, które, które dostaje prezydent wraz z, z, z bbn e, Od początku można powiedzieć, że wybór Sławomira Cenckiewicza był jednak dość kontrowersyjny. No, BBN jest instytucją, która zajmuje się przede wszystkim polityką międzynarodową. Sławomir -Cenckiewicz, Cenckiewicz jednak bardziej był zawsze skupiony na polityce krajowej. Co więcej, wydaje się, że też młoda kancelaria prezydenta, składająca się z polityków no, tego młodszego pokolenia, 30-40-latków, patrzy raczej w przyszłość. Sławowiec Cęckiewicz znany z patrzenia i grzebania w przeszłości i rozliczania e, w przeszłości, a jednocześnie osoba o bardzo silnym takim rysie indywidualistycznym. Na pewno nie gracz zespołowy, ale raczej właśnie solista, indywidualista. E, no i okazuje się, że bliska relacja, można chyba powiedzieć, przyjacielska z prezydentem nie wystarczyły, żeby, żeby, żeby ten układ dobrze funkcjonował. Więc w pewnym sensie też no, pan prezydent rozwiązał teraz problem, który, który sam stworzył. Więc trudno, trudno tą, tą zwycięską porażkę interpretować faktycznie jako zwycięstwo. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, Słomir Cęckiewicz w tym swoim wyjaśnieniu opublikowanym na X, ie mówił, że prawda, był prześladowany, że stawiano mu w bardzo wiele zarzutów. No, a ktoś słyszał powiedział karma wraca, bo ja chciałem przypomnieć trzy książki na temat Lecha Wałęsy. Ja ze Sławomirem Cęckiewiczem, jeszcze jako młodym doktorem, rozmawiałem na antenie jedynki naszej radiowej w roku 2008 i pytałem się, dlaczego tak ostro o Lechu Wałęsie i czy rozumie kontekst tamtych czasów, czy rozumie kontekst lat 60. i 70. i w sumie niewykształconego po, po, prostego polskiego robotnika w otoczeniu milicji, służb i tak dalej, i tak dalej. Kontekst. No ale pan ówczesny młody doktor nie był w stanie mi tego wyjaśnić, bo tego kontekstu nie ma. Ja, nie rozumiał, nie znał. No, no bo urodził się w roku chyba 1970, więc no był dzieckiem w tamtych czasach, więc trudno od wymagać, żeby no znał kontekst tamtych czasów. No ale też ja bym zwrócił jeszcze na jedną rzecz ciekawą w tym oświadczeniu Sławomira Cęckiewicza, które jest bardzo długie, bardzo obszerne, ale nie znajdziemy w nim podziękowań dla najbliższych współpracowników, czy w teorii najbliższych współpracowników z kancelarii prezydenta. Więc widać, że musiało tam iskrzyć, że między, między panami nie było dobrej, dobrej komitywy, dobrych, dobrych, dobrych relacji. No, w jaki sposób pewnie też prezydent będzie chciał zachować Sławomira Cęckiewicza w swojej, w swojej orbicie, E, też chyba dlatego, że jest to po prostu jego, jego bliski, zaufany przyjaciel e, i ich kariery są w jakiś niektóry, sposób niektóry, Niektórzy mówią, że to jest mentor Karola Nawrockiego. No dokładnie tak. On był promotorem też można powiedzieć kariery w jakiś sposób też może być naukowej czy, czy, czy IPN-owskiej e, Karola, Karola Nawrockiego. Więc tutaj ta, ta nić, e, nić przyjaźni na pewno jakaś jest, ale jak się okazuje, e, musiała tutaj ustąpić, e, ustąpić polityce i ten model e, szefa BBN, bez dostępu do, do tajnych akt, do tajnych dokumentów, bez, bez dobrej współpracy z kancelarią prezydenta, no musiał, musiał, jak widać, jak widać upaść. No ale znowu, pan prezydent bohatersko rozwiązał, czy Sławomir Censkiewicz za prezydenta rozwiązał bohatersko problem, który sami stworzyli. Dobrze, a ten tymczasowy następca, no bo tu się mówi, że to nie na stałe, a generał Andrzej Kowalski to jest na chwilę, jak już powiedziałem, specjalnie spojrzałem jest z wykształcenia pedagogiem, po, o, z absolwentem Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego i zaczynał swoją karierę zawodową od szkół, gdzie w, szkole, w szkołach i w specjalnych ośrodkach był pedagogiem, no i nagle okazało się, że jest wysokim specjalistą od służb specjalnych, a to dzięki Antoniemu Macierewiczowi. No właśnie, i to jest też pewnie definiująca chyba postać, postać pana generała, osoba i, i, i promotor jego, jego kariery. Postać no, wszech jakby kontrowersyjna, i nie mówię oczywiście o, o jego karcie opozycyjnej, ale mówię no, już o, o działalności w wolnej Polsce i też można powiedzieć, do no, pewnej, jakby nie patrzeć chyba jednak, obsesji z służbami specjalnymi i pewnymi spiskami i, i zdolnościami też służb specjalnych do, do kreowania, Spisków, które niekoniecznie się, się urzeczywistniały, ale także no, teorii spiskowych, oczywiście, wokół, wokół, wokół katastrofy smoleńskiej. No więc znowu pytanie: czy, czy, czy, czy pan generał jest tylko no, na chwilę usiadł na tym, tym krzesełku, żeby zaraz je zwolnić? też pewnie być może politykowi, osobie o większej takiej wadze e, politycznej, bo chyba też o to chodzi e, w Kancelarii Prezydenta i samemu Prezydentowi, e, żeby obsadzać stanowiska, które może on obsadzać osobami, e, które no, będą, są i politycznie rozpoznawalne i wprawione, ale też takie takie, takie bojowe można by powiedzieć i gotowe do, e, do takiej walki. No na pewno e, pan generał nie jest tutaj osobą z pierwszych stron gazet, nie jest osobą rozpoznawalną, nie jest osobą o, o przesadnej też, jak mówię, no, wadze politycznej, ale też niekoniecznie imponującej e, karierze, w, które, która robi jakieś, jakieś wrażenie na opinii e, publicznej. E, no więc, e, więc, więc chyba tutaj czas pokaże, co dalej z BBN-em, czy będzie on odgrywał e, istotną rolę też tej układance układance, którą tworzy pan prezydent. Ja nie spodziewam się oczywiście, że BBN stanie się być może przy, przy nowym szefie instytucją bardziej, można powiedzieć, wspólnotową, ekumeniczną, tak jak był częściej w przeszłości. Będzie to no, przedłużenie troszeczkę Pałacu Prezydenckiego i też tej gry na, na ostre starcie z resztą struktur, struktur rządowych. Więc, więc mimo, mimo tej zmiany chyba ta chyba intencja, aby, aby rola by była, była inna, to tej intencji tej, tej, tej, tej nie widzę. No tak, jeszcze należy tutaj dodać, że pan generał Andrzej Kowalski był członkiem słynnej komisji Lekstusk i zarazem teraz yy, Pre Kancelaria Prezydenta i Prezydent zapowiedzieli, że zostanie ujawniony i opublikowany raport z likwidacji, ten utajniony, a część raportu z likwidacji tak. wojskowych służb informacyjnych. Czy to ma związek z odejściem e, Słomira Cenckiewicza i z aferą? Zonda Krypto, że próba jest przykrycia, bo tam wyjdą rzeczy, no, które być może niektórzy z polityków nie chcieliby, żeby wychodziły, No, ale weźmy pod uwagę, że ten raport był przygotowany przez Antoniego Macierewicza. No właśnie, tylko, że mamy do czynienia z dokumentem, który według tego, co słyszymy też z pewnych przecieków medialnych i opinii, no ma raczej wartość pewnej ciekawostki historycznej, a nie, a nie potencjał do realnego wstrząsu polską polską sceną e, polityczną. Więc w pewnym sensie to odejście Sławomira Cenckiewicza, któremu bardzo zależało też na publikacji tego, tego, tego raportu, jest jakimś zwieńczeniem, można by powiedzieć, jego, jego, jego kariery na tym stanowisku i, i możliwości... Powiedzenia wypełniłem swoją rolę, teraz mogę, e, mogę odejść, mogę odejść z tarczą, a nie, a nie na tarczy. E, czy jest to element mający przykrycia aferę zonda krypto? Jeżeli mam być szczery, to, to, to, to nie podejrzewałbym mimo wszystko. E, takiego ukartowania tej, tej, tej, tej kolejności. Wydaje mi się, że są jednak osobne troszeczkę procesy. Od dłuższego czasu słyszeliśmy o tych, o tych konfliktach wewnątrz e, kancelarii prezydenta i, i bbn no, że ten układ nie jest, nie jest funkcjonalny. E, w polskiej polityce dzieje się tak dużo, tak dużo rzeczy nakłada się na siebie, że na dobrą sprawę moglibyśmy o każdej kolejnej <śmiech> rzeczy mówić, że ona jest po to, żeby przykryć przykryć kolejną, a być może po prostu mamy do czynienia z pewną lawiną po prostu wydarzeń. No dobrze, zostało nam bardzo niewiele czasu. Trybunał Konstytucyjny. Są informacje, że już zdarzył się precedens. Jeden z sędziów Trybunału Konstytucyjnego korespondencyjnie przyrzeczenie złożył. I prezydent uznał to przyrzeczenie. Właśnie. Ty... No właśnie, to jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo ciekawy wątek. Znaczy tutaj wydaje się, że prezydent troszeczkę sam się zagalopował i czy w pewnym sensie wepnął się w taki, w ta, w taki, w taki ruch, z którego nie ma dobrego, dobrego wyjścia. Oczywiście intencje są oczywiste. Intencje są takie, żeby w Trybunale Konstytucyjnym większość miał przychylny jemu obóz, obóz polityczny czy sędziowie nominowani przez ten obóz polityczny. Tylko problem jest taki, że prezydent nie miał żadnych narzędzi, aby, aby legalnie doprowadzić do tego stanu. No a więc... i podobno ptaszki tak śpiewają, że trzech sędziów z obecnego składu zaczyna się wyłamywać. No ale to ptaszki śpiewają tylko w krzaczkach. No ale może jakieś ziarnko prawdy w tym jest. No, sędziowie pewnie też są pragmatyczni i, i, i też dbają o swój osobisty, można powiedzieć, interes, nawet nawet mianowani przez, przez poprzednią władzę. Ich lojalność no, tutaj nie musi być wykuta, wykuta w skalę. No ale to, co jest, to jest przykre wydaje się, że wokół Trybunału Konstytucyjnego nie będziemy mieli ani dziś, ani jutro, ani pewnie w najbliższym czasie roboczego nawet kompromisu między głównymi siłami politycznymi eee, i, być i żadnemu, żadnemu chyba koniec końców obozowi też nie zależy na tym, na tym kompromisie, tylko chodzi o to, aby ten Trybunał Konstytucyjny był po ich niemu i to jest chyba największy, największy problem, ale być może możemy też zaspekulować, czy może Polsce Trybunał Konstytucyjny w ogóle nie jest potrzebny. No są, takie, Trybunał... są takie pomysły, żeby przenieść uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego do Sądu Najwyższego, no tak, tylko kolejna reforma Sądu Najwyższego, który również złapał zadyszki. No dokładnie tak. I znowu tutaj też na pewno nie będzie porozumienia między, między obozem, e, obozem prezydenckim, a większością, większością rządową. E, więc dopóki chyba nie będziemy mieli jednolitej władzy e, to w, w obu ośrodkach władzy wykonawczej, to reformy, trwałej reformy sądownictwa nie będzie. Ale widzieliśmy także, że przy poprzedniej władzy Prawa i Sprawiedliwości, mimo ośmiu lat rządów z prezydentem z tego samego obozu, także nie udało się żadnej trwałej reformy wprowadzić, tylko coraz większy chaos, łamiąc prawo e, i, i naginając, naginając konstytucję w wielu, wielu wypadkach. E, więc to pokazuje, że chyba może jesteśmy po prostu skazani na chaos w, w sądownictwie. Nie, nie, proszę tak nie przewidywać, bo to brzmi porażająco. Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Dziękuję serdecznie. Adam Traczek, dyrektor More in Common Polska. Był Państwa i moim gościem. reklama. Ale się...